Nasza Ziemia Plemiona Świata kontra rządza pieniądze Wiksarika W obronie miejsca, w którym narodziło się Słońce Indiany Wiksarika, a zanim także jako Gwitol, zamieszkują górski obszar Sierra Madre Occidental w Meksyku Ich ziemie znajdują się na pograniczu Stanów Nayari, Jalisco, Zacatecas i Durango. Ludwik Sarika liczy sobie ponad 35 tysięcy osób, z czego duża część mieszka w małych osiadłych wspólnotach, znanych jako Rancheras. Język plemienia pochodzi z rodziny Uto-Azteckiej i posiada zwroty świadczące o powiązaniu z mową Indian Tlaxcala. Indianie uprawiają kukurydzę, fasole oraz rośliny dyniowate. Hodują krowy i owce. Przede wszystkim dla mleka i wełny. Zwierzęta są zabijane i jedzone głównie przy okazji tradycyjnych ceremonii. Wiksarikanska mitologia, choć dzisiaj już częściowo synkretyzowana z chrześcijaństwem, obejmuje ponad 40 bóstw oraz istot duchowych, odpowiedzialnych za różne sfery życia i rzeczywistości. Wodajże najważniejszym, a na pewno najszczególniejszym, jest warii. To właśnie on, aby utrzymać Słońce w odpowiedniej odległości od Ziemi, posadził pięć drzew orzechowych, których zadaniem jest podtrzymanie czterech stron świata oraz środka nieba. Liczba pięć jest świętą liczbą wiksarika. Odzwierciedla także ilość poziomu świata podziemnego i stanowi symbol oraz podstawę wszelkich rytuałów. Innymi ważnymi symbolami życia Isakru wiksarika są kukurydza, jeleń i pejot. W wymiarze znaczeniowym jelen symbolizuje przeszłe Wyidealizowane życie plemienia jako łowców koczowników. Kukurydza jest domeną doczesności, w której członkowie plemienia wiodą żywot osiadłych rolników. Peyot zaś stanowi ekumenę wszystkiego, co duchowe i nieuchwytne. Aby zdobyć Peyot, Indianie co roku organizują długie piesze wędrówki do Wirykuty, pierwotnej ojczyzny plemienia, położonej wśród wyżynnych pustyń stanu San Luis Potosi. To właśnie w tym miejscu, według podań Wixarica, narodziło się Słońce i to właśnie tu zamieszkiwali pierwsi ludzie. W 2010 roku tradycje plemienia stanęły pod znakiem zapytania. Kanadyjskie przedsiębiorstwo First Magic Silver Corporation, korzystając z przychylności meksykańskiego rządu, zyskało koncesję na wydobycie srebra bezpośrednio w sąsiedztwie legendarnej Wiry Kuty. Dyrekcja First Magic Silver i jej prezes, Kate Neumeyer nie szczędzili wysiłków, aby wbrew groźby zbezczeszczenia miejsca kultu zbudować pozytywną atmosferę wokół planów górniczych w San Luis Potosi. W odpowiedzi Wiksarika, wspierani przez tradycyjne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe rozpoczęli kampanię ochrony krainy, w której narodziło się Słońce. Po protestach oraz podróży delegacji Wiksarika do stolicy kraju Meksykański Sąd Federalny zawiesił wszystkie 38 koncesji górniczych udzielonych w obrębie rezerwatu Wirikuta. Wiele wskazuje na to, że święte miejsce Indian Vixarica zostanie objęte strefą rezerwatu biosfery. W 2012 roku rząd zaproponował otoczenie prawno-ochroną terytorium o powierzchni 191 tys. hektarów. Felieton Damiana Żuchowskiego dla radia Wolne Media czytał Cykana.